Skieruje do nas przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Najdostojniejszy księże biskupie, arcybiskupie Wacławie, pasterzu Kościoła Częstochowskiego, drodzy współbracia w posłudze biskupie i kapłańskiej, szanowny panie prezydencie, panie ministrze, szanowni państwo Sorostowie. Drodzy w Chrystusie bracia i siostry Wiemy dobrze, że Pan Jezus wielokrotnie nawiązywał do pracy rolnika Mówił o ziarnie rzuconym w glebę, które Musi znaleźć odpowiednie warunki, żeby mogło wzrastać Więcej Posłużył się chlebem Żeby przemienić go w swoje ciało Żeby karmić nas sobą posłużył się winem, żeby nakarmić, napoić nas krwią swoją, żeby dać Ojcu satysfakcję, zadośćczynienie, wynagrodzenie grzechów naszych, żeby dać nam nowe życie. Jakże głębokie muszą być przeżycia rolnika, bieżącego rolnika, który przyjmuje ciało pańskie wiedząc, że jest to owoc jego pracy pracy ludzkiej jakież musi być głębokie przeżycie ta świadomość, że on i w tej Najświętszej Eucharystii chce nas nakarmić swoim ciałem chce nam dać szansę nowego życia, przebaczyć nam nasze słabości, grzechy Więcej, chce wydobyć z nas siły, dary, moce, zdolności, talenty, które w nas samych złożył, w każdym z nas. To jest właśnie ten sens kontaktu z Chrystusem. Dzisiaj chcemy się wsłuchać dodatkowo w słowo Pana Jezusa, który przyszedł z pomocą biesiadnikom w kanie galilejskiej na Jasną Górę do Częstochowy przychodzimy z podobnymi uczuciami. Chcemy się pokrzepić radością obecności. Chcemy popatrzeć na Tego, którego kochamy, na Chrystusa. Chcemy być przez chwilę z Jego Matką. Poczuć się bezpieczniej w Jej obecności, pod Jej wzrokiem. To jest autentyczne przeżycie wiary. To nie są mrzonki. To jest ważne przeżycie dla każdego z nas. Po to tu przychodzimy. Po to się tu modliliśmy. Po to klękamy wszyscy przed tym obrazem Matki Bożej, aby ożywić naszą wiarę. Stajemy dzisiaj pod tym szczytem jasnogórskim, żeby wysłuchać od Pana Jezusa słów ufności. Zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Zaczerpnijcie, zaczerpnijcie tej wody, którą widzicie jako wodę i zobaczycie, zaufajcie mi, posłuchajcie tego, co mówię. Przekonacie się potem sami, że wiara wasza nie została sfrustrowana, nie stała się pusta. Zaczerpnijcie i staroście zanieście a kiedy skosztowali, przekonali się, że miał rację, że zasmakowali niezwykłego wina. My też przychodzimy zaczerpnąć. Przychodzimy na jasną górę zaczerpnąć. Czego zaczerpnąć? Zaczerpnąć Bożej mądrości i Bożej pomocy. Przychodzimy wyprostować nasze sumienia. Przychodzimy poczuć obecność Chrystusa, Boga w naszym życiu i obecność Jego Matki, Maryi. Ale przychodzimy także, żeby poczuć obecność drugiego człowieka. Człowieka, rolnika, pracownika, tak jak ja, mającego swoje problemy. Przychodzimy zauważyć, że w tej jedności, w tym kontakcie wzajemnym z drugim człowiekiem Odkrywamy nowe siły, nowe inspiracje, nowe moce. Często są to inspiracje ludzkie i są potrzebne. Tak jak były potrzebne te inspiracje ludzi pragnących powołać pewne formy współpracy, współdziałania w tych kółkach rolniczych, czy w tych kołach gospodyń, czy w tych stowarzyszeniach, czy związkach, które jak grzyby po deszczu w ciągu historii rosły na naszej polskiej ziemi. Ale przychodzimy również poczuć inspirację tego, który jest pośród nas. Bo gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Pan Jezus. On jest pośród nas. Trzeba bardzo wyciszyć swoje serce. Trzeba bardzo upokorzyć swój umysł, żeby wsłuchać się, żeby usłyszeć, a potem trzeba mobilizować własne siły i pomagać drugiemu człowiekowi, żeby iść za głosem sumienia. W tych dniach, może ze dwa dni temu otrzymałem list od sołtysa, od kobiety sołtysa z Podlasia. Wielostronicowy list, pełen niepokoju, pełen miłości do ojczyzny, ale też i pełen niepokoju do tego, co widzimy przez historię ostatnich 20 lat. Jest zaniepokojona i słusznie zaniepokojona pewnymi sprawami, bezrobociem w, w, w PGR-ach dawnych i nie tylko, wyludnieniem wioski, likwidacją małych gospodarstw rolnych. Pyta, jak refren, wraca to pytanie, co z polską wsią? To pytanie jest bardzo ważne, bo to nie tylko chodzi o polską wieść, to chodzi o Polskę. Jeśli będzie słaba jakakolwiek kategoria w narodzie, słaby będzie naród, słaba będzie ojczyzna, to pytanie o polską wieść, to jest pytanie, co z tą polską. Myślę, że trzeba... Te pytania sobie stawiać i próbować na nie odpowiadać uczciwie radując się sukcesami które są niewątpliwe ale też niepokojąc się przejawami tego co jest rozkładem co jest demobilizacją co jest wyludnieniem naszej wsi naszej ojczyzny pytając o warunki odrodzenia Polski Kościoła w naszej ojczyźnie. Trzeba pytać o warunki odrodzenia naszej wsi. Trzeba mieć odwagę zauważyć i ocenić, a potem wyciągać wnioski. Myślę, że prawdziwą biedą polskiej wsi i polskiego narodu i polskiego kościoła nie jest to że mamy skromne warunki życia, że się zmagamy z takimi czy innymi trudnościami, bo zawsze i każdy człowiek na różnych swego miejscach musi się z nimi zmagać, musi pokonywać. Po to trzymaliśmy dary Boże, rozumu, woli, uczuć, żebyśmy potrafili zaradzić budzącym się trudnościom, ale prawdziwą biedą Kościoła, narodu, i naszej wsi są ludzie duchowo chorzy. Jest niejednokrotnie to zniechęcenie, ten brak wyciągnięcia dłoni do drugiego człowieka, brak stanięcia w prawdzie. Jest ten prywatny interes, ta prywata, że tylko o siebie mi chodzi. Zdrowy polski rolnik, prawdziwy, Chrześcijanin na naszej ojczystej ziemi Nigdy nie był sam Miał otwarte drzwi dla gościa Miał otwarte serce dla pokojącego sąsiada Podawał mu dłoń I wszelki egoizm I akceptacja tego egoizmu W naszym prywatnym, sąsiedzkim życiu I akceptacja egoizmu w życiu publicznym Akceptacja nadużyć w naszym sąsiedztwie i korupcji na ogólnopolską skalę musi niepokoić, musi budzić sumienia, musi stawiać pytanie, co dalej. Parę dni temu ojczyznę naszą odwiedził, jak wszyscy mam nadzieję wiemy, patriarcha Cyryl, patriarcha Moskwy i... Rosji, przybył z przesłaniem przesłaniem niepokoju wobec sytuacji, jaka istnieje w jego ojczyźnie i w Europie bo wielokrotnie od wielu lat mówi to samo co mówi Jan Paweł II co mówi Benedykt XVI co mówi każdy zatroskany o losy naszej ojczyzny ksiądz Mówi, że źle jest ze zmyśleniem i ze sposobem rozwiązywania trudności, jakie się jawią w naszej ojczyźnie, w Europie, w świecie. Źle jest ze światem, który odchodzi od przykazań bożych. Źle jest ze światem, który pozwala na zabijanie dziecka poczętego, który sięga zbrodniczą ręką po życie chorego umierającego, nieuleczalnie chorego człowieka. Źle jest ze społecznością, która akceptuje przekroczenie prawa Bożego o związku małżeńskim mężczyzny i kobiety. A przecież jesteśmy świadkami, że to jest właśnie dzisiejsza moda, którą jakże ochoczo napędzają różne środowiska, jakże daleko im od troski o ojczyznę wolną. Oni chcieliby widzieć naszą ojczyznę związaną grzechem, złem, niewolną, nie odpowiedzialną. Oni chcieliby widzieć na swój wzór, a nie na wzór Boga ukształcowano rodzinę i ukształtowane relacje między ludźmi. Myślę, że to przesłanie, które będzie w najbliższą niedzielę przeczytane we wszystkich kościołach naszej ojczyzny, przesłanie dwóch kościołów katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji o odrodzenie moralne w oparciu o pojednanie dwóch narodów i o nadzieję pojednania wszystkich chrześcijan przyniesie owoce, przyniesie owoce jeśli z pokorą potrafimy się uderzyć we własne piersi, potrafimy powiedzieć, że ja mam coś do zrobienia w tej sprawie i że ta nadzieja przyniesie dobre owoce. Tak, nie trzeba się bać spojrzenia na sytuacje nawet trudne w naszej Ojczyźnie, ale trzeba o nich mówić i domagać się zaradzenia tym sprawom. Nie wszystkim potrafimy zaradzić indywidualnie. Dlatego potrzebne są nasze relacje społeczne. Potrzebne są związki, które będą wyrazem woli całej społeczności. Z jakim niepokojem patrzę ja dzisiaj na oderwanie się od polskiej ziemi oderwanie się rolnika z niepokojem muszę powiedzieć bo czuję to wewnętrznie patrzę na to, że te, że te dzisiejsze czasy uczą rolnika dystansu do ziemi na szczęście nie wszyscy mu się poddają wielu z tych tak zwanych dopłat korzysta w niewłaściwy sposób bo wystarczy przecież skosić nie trzeba nawet zbierać tego skoszonego siana, żeby otrzymać dopłaty. To jest strategia błędna, niebezpieczna. To jest strategia oderwania od tego przywiązania do naszej ziemi. Myślę, że trzeba też patrzeć z wielkim niepokojem, na wyludnienie się polskiej wsi i narodu naszego. Przecież od lat szeregu umieramy, wymieramy jako naród. Jeśli dołączymy do tego emigrację, jeśli zauważymy, że w naszych wioskach, w naszych nawet tych najbardziej rolniczych diecezjach, najbardziej tradycyjnych, zdrowych jeszcze od strony relacji rodzinnych, jak patrzę w czasie wizytacji, więcej w księdze, chrz, w księdze umarłych jest odnotowań niż w księdze chrztów. Żadna sytuacja ekonomiczna nie uratuje emerytur czy świadczeń w przyszłości. Żadna, jeśli nie będzie rąk do pracy. Jeśli zaniknie miłość do tej naszej polskiej ziemi, do tej naszej ojczyzny, jeśli zaniknie poczucie godności Polaka, poczucie honoru polegające na, tych, na tym umiłowaniu wolności jaką daje praca na roli niezależności od różnych powiewów historii i różnych kolorów ideologicznych które się będą i w historii i w przyszłości przejawiać przed, ponad naszą ziemią droga do zachowania perspektyw szczęścia i radości będzie wyjątkowo trudna, a może nawet niemożliwa. Wyludnia się wieś, wyludnia się ojczyzna, bo zanika miłość do dziecka, bo zanika miłość do trudu, a to nie jest przejaw zdrowego chrześcijańskiego życia. To nie jest przejaw wiary, rodzącej zdrowe owoce. Popatrzmy na Szkoły. Przecież chlubią się statystyki, że zamykają wiejskie szkoły. Boleję nad tym, że szkoła w Polsce tak mało uwagi poświęca historii. To jest wielki błąd strategii wychowania w Polsce. Jeśli się nie będzie znać i kochać historii naszego narodu, Przywiązanie do naszej ziemi straci fundament, ale proszę zobaczyć, jak lekkomyślnie zamyka się wiejskie szkoły. Jaka wtedy zostaje motywacja, żeby trwać na tych rubieżach, żeby, żeby Polacy trwali na obrzeżach Polski? Zlikwidowanie szkół, poczty, urzędów, powoli wyludnia się ta wieś. Wyludnia się ta nasza ojczyzna. Myślę, że to jest strategia samobójcza, przed którą trzeba się chronić. Trzeba pytać, czy perspektywa, perspektywa wielkich, powiększonych gospodarstw rolnych jest perspektywą niewątpliwie słuszną, ale czy każdy rolnik będzie miał szansę na powiększenie odpowiednie swojego gospodarstwa? A jeszcze rodzi się pytanie, czy rolnik polski zdoła kupić, wykupić ziemię w roku 2016, kiedy będzie wolność dla wszystkich krajów Europy, dla bogatych krajów Europy, żeby wykupić polsko ziemię? Czy nie przychodzi na myśl? Czy nie przychodzi nam na pamięć historia poznańskiego rolnika, wielkopolskiego rolnika Drzymały, że to przywiązanie do ziemi będzie wymagało ofiary, że przywiązanie do tej polskiej ziemi przyniesie owoce trwałe w historii, ale będzie wymagało ofiary przede wszystkim od rolnika. Trzeba docenić wartości wsi, widzieć i działać. Działać doceniając wartość wsi, godność pracy na roli, godność tradycji, godność tej starej gościnności polskiej, bo rolnik polski nigdy nie zamykał swego spichlerza, czy nawet ostatniej, ostatniego bochenka chleba, którym się dzielił z naprawdę potrzebującym w czasach wojen, czy w czasach najtrudniejszych. Myślę, że... Trzeba zauważyć i szukać sposobów, żeby, żeby ta demokratyczna wizja sprawiedliwości społecznej na wszystkich polach i we wszystkich sektorach naszego życia była jednakowa. Nie możemy i nie chcemy domagać się dodatkowych przywilejów dla wsi, bo nie chcemy państwa przywilejów, ale chcemy Państwa mocnego zasadami, wierności wobec zasad sprawiedliwości, wobec zasad demokracji, szacunku wobec Pana Boga, wobec Bożego Prawa. Chcemy obecności Boga i Bożego Prawa w życiu naszym indywidualnym, ale także w życiu społecznym, bo bez tego Nasza ojczyzna nie będzie mocna. Wiemy dobrze, że jesteśmy położeni między dwoma mocnymi sąsiadami, którzy i ludnościowo, i bogactwem naturalnym, i zdobyczami przemysłu, i militarnie są bardzo mocni. A jednak to do Polski skierował swe kroki przedstawiciel Kościoła prawosławnego. Dlatego, że w, w Kościele Polskim, w narodzie chrześcijańskim, katolickim narodzie polskim widzi nadzieję na współpracę w odrodzeniu, w zahamowaniu zła, w wyznaczeniu lepszych kroków i lepszych perspektyw przyszłości dla naszej Europy i dla naszych krajów. Myślę, że nie są to puste nadzieje, ich realizacja będzie zależała także od naszego zaangażowania. Wartość polskiej wsi i wartość takiej pielgrzymki, jak nasza dzisiejsza i wartość refleksji nad rolnikiem, nad jego pracą od bardzo już dawna żyje w naszym narodzie. W roku 1924 Władysław Reymond napisał epopeję narodową chłopów. Wiemy, że otrzymał za nią nagrodę Nobla i ten noblista polski odbył właśnie w tamtym roku dziesięciodniową, pieszą pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. Przeżył ją bardzo intensywnie. Zaczerpnął wiele inspiracji, a później dał świadectwo, że czuje że wchodzę w jakieś ciepłe, mistyczne powinowactwo z tymi duszami, z tymi ludźmi, z tymi rolnikami, z tymi chłopami, którzy dają świadectwo wierze poprzez swoją modlitwę właśnie tu na Jasnej Górze. Myślę, że warto więc przychodzić do Kany, do polskiej Kany, na jasną górę, żeby zaczerpnąć nowych sił, żeby zaczerpnąć oddechu zdrowego wiarą domagającego się posłuszeństwa Jezusowi. Niejednokrotnie wbrew sobie, ale będzie to posłuszeństwo, które zaowocuje zdrowym smakiem i życiodajnymi, i życiodajnymi siłami. Chciałbym na koniec przytoczyć dwa ciekawe świadectwa. Jedno pochodzi od wybitnego, wierzącego Żyda, Rabina. Człowieka bardzo znanego w całym świecie. Człowieka prawdziwej, autentycznej wiary, mędrca wiary. Świątobliwego, wierzącego i żyjącego Biblią człowieka. Pisze tak. Wewnętrzną słabością religii jest przyzwolenie na oddzielenie Boga od świata i zapomnienie, że prawdziwa świątynia nie posiada ścian. Religia nie istnieje dla religii, ale dla Boga. Jeśli chcemy stworzyć mocne relacje społeczne, jeśli chcemy tworzyć mocne fundamenty rodziny, jeśli chcemy odrodzenia naszej wsi i naszej ojczyzny, to musimy pamiętać, że wewnętrzną siłą religii jest związek Boga z życiem codziennym. Związek mojej wiary, sumienia z tym, co robię, co mówię, jak się odnoszę do drugiego człowieka, jak konsekwentnie domagam się sprawiedliwości w moim życiu od siebie, i od moich najbliższych, także od tych, od wszystkich, tych, których obdarzyłem zaufaniem i wybrałem do parlamentu, wybrałem na, do samorządu, wybrałem do gminy i ich nagrodzę pochwałą i im wyrażę wdzięczność, bo prawdziwa religia ma się opierać na tej wierności, sumieniu i wierności Panu Bogu i to jest ta siła naszego narodu o którą trzeba się modlić i o którą chcemy się dzisiaj gorąco modlić tu u stóp Jasnej Góry i przed obrazem Matki Bożej i drugie świadectwo w bardzo, bardzo trudnym okresie II wojny światowej kiedy wiadomo, że Polska rozdarta była przez dwóch najeźdźców kiedy Wszyscy patrzyli na Polskę z pogardą albo z politowaniem, a najeźdźcy z nienawiścią, wyniszczając wszystko to, co tu było z Boga i z narodu i z polskości. Żył wtedy noblista, belk, bardzo słynny, bardzo zdolny człowiek i pisarz, odkrywca. Otrzymał Nagrodę Nobla, to już tez, też jest świadectwem. Patrząc na Polskę, dał takie świadectwo o Polsce w tamtych trudnych czasach. To najszlachetniejsza, najbardziej bohaterska rasa Polacy. To jest właśnie rasa najszlachetniejsza, jako wydała ziemia. To naród, który nie umiera. Naród, którego kolejne zmartwychwstania stały się podziwem dla świata i który z najbardziej niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie. Z grobu Chrystusa, bracia i siostry, z krzyża Pańskiego warto czerpać nadzieję do zmartwychwstania, także w tych naszych słabościach i w naszych dolegliwościach i w naszych nadziejach. Amen.